Uvaga, uvaga! Wielka okazja tygodnia. Duży, czterosypialniowy, murowany dom w Franklin Park. Dwie i pół łazienki. Pełny, wykończony basement. Garaż na dwa samochody. Boczna, spokojna ulica. Cena wywoławcza to jedyne 190 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Spadek liczby nowych budów do najniższego poziomu od 8 miesięcy. Zaufanie budowniczych pozostaje na dobrym poziomie pomimo wzlotów i upadków. Ponowna podwyżka stóp procentowych przez rezerwę federalną. Izba reprezentantów jest za złagodzeniem pokryzysowych regulacji bankowych maju po raz trzeci z rzędu spadła liczba nowych budów w Stanach Zjednoczonych do najniższego poziomu w ciągu ostatnich 8 miesięcy. Zdaniem rządu liczba ta zmalała o 5,5% do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1 miliona jednostek. Wielu ekonomistów spodziewało się jednak wzrostu tej liczby. Z kolei liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 4,9% do 1,170,000 jednostek, co stanowi najniższy poziom od 13 miesięcy. Jak wynika z najnowszego wskaźnika rynku nieruchomości, przygotowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo, w czerwcu zaufanie firm budowlanych nieco zmalało. Niemniej jednak Robert Dietz, główny ekonomista stowarzyszenia, powiedział The Wall Street Journal, iż czerwcowe liczby wskazują na niewielkie wzloty i upadki. Jak twierdzi, firmy budowlane nadal dostrzegają pozytywne warunki popytu, pomimo zmagań z podażową stroną rynku. Po raz drugi w ciągu trzech miesięcy Rezerwa Federalna podniosła krótkoterminowe stopy procentowe. Janet Yellen, prezes Banku Centralnego powiedziała również, że w tym roku planowane są cięcia udziału w obligacjach i innych papierach wartościowych, co świadczy o zaufaniu rezerwy do gospodarki. W swoim oświadczeniu Lawrence Yun, główny ekonomista Krajowego Związku Realnościowców, ostrzegł, iż Rezerwa Federalna, cytuję, powinna wziąć pod uwagę niższą od oczekiwanej stopy inflacji oraz wynikające z niej niskie stopy procentowe obligacje długoterminowych, takich jak Obligacje Skarbu Państwa oraz 30-letnie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Koniec cytatu. Izba reprezentantów przyjęła projekt ustawy mający na celu złagodzenie uciążliwych przepisów, z którymi nadal borykają się firmy budowlane i nabywcy. Ustawa HR 10 z 2017 roku, czyli Financial Choice Act, spowoduje wycofanie niektórych ograniczeń nałożonych w następstwie kryzysu finansowego w 2008 roku. W szczególności projekt ustawy adresuje problemy regulacyjne związane z małymi lokalnymi bankami. Według Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów banki te stanowią najczęstsze źródło kredytów na budowę domów. Ponadto udzielają one kredytów hipotecznych wielu początkującym nabywcom. Projekt ustawy trafi teraz do Senatu, gdzie niestety czeka go niepewna przyszłość. Uwaga poszukujący domów na północno-zachodniej stronie miasta i na przedmieściach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 847 647 4000, 847 647 4 i 3 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Wheeling nowo zgłoszone do sprzedaży luksusowe dwusypianiowe kondominium. Drugie piętro balkon, prywatny parking, winda w budynku. Uwaga! Cena wywoławcza to jedyne 101 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-4000 847-647-430 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Bliskie północno-zachodnie przedmieście. Murowany budynek dwuapartamentowy na podwójnej działce. Pełny wykończony basement, duży garaż. Budynek jest po całkowitym remoncie. Niski podatek wyceniony do natychmiastowej sprzedaży 847 647 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Radiowy magazyn posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Ben Carson potwierdza rolę rządu w zabezpieczeniu kredytów hipotecznych. Dalszy spadek liczby zaległości hipotecznych. Posiadanie domu na własność oznacza bardziej komfortową emeryturę. Stwierdzi administracja Trumpa, reforma przedsiębiorstw finansowanych przez rząd stanowi dla niej kwestię priorytetową. Nadal jednak nie wiadomo, jaką rolę przyjmie rząd federalny w zabezpieczaniu tradycyjnych kredytów hipotecznych. Sekretarz Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ben Carson powiedział stacji CNBC, że rząd z całą pewnością odgrywać będzie tu ważną rolę. Jako przykład podaje kredyty hipoteczne zabezpieczone przez Federalną Agencję Mieszkaniową. Spadek liczby zaległości hipotecznych osiągnął w marcu najniższy poziom od 10 lat. Z raportu dotyczącego kredytów hipotecznych przygotowanego przez CoreLogic wynika, iż w marcu zaledwie 4,4% właścicieli mających aktywne kredyty zalegało z ich spłatami. Liczba poważnych zaległości, czyli kredytów hipotecznych, które były zaległe przez 90 dni lub więcej, w tym te już objęte postępowaniem egzekucyjnym, spadły w marcu do 2,1%. Liczba nieznacznych zaległości, czyli kredyty hipoteczne zaległe między 30 a 59 dni spadła do najniższego poziomu od stycznia 2000 roku. Nowe badania potwierdzają, jak ważny jest kapitał własny w domu dla emerytury stabilnej pod względem finansowym. Najnowszy raport przygotowany przez Employee Benefit Research Institute pokazuje, że oprócz planu emerytalnego, takiego jak np. 401k lub IRA, kapitał własny jest jednym z dwóch największych aktywów, na którym polegają rodziny będące już na emeryturze. Badacze odkryli, że wśród osób w przedziale wiekowym 25 do 64 lat te dwa aktywa stanowią zazwyczaj 78% ich aktywów emerytalnych. Wśród osób w wieku 55 do 64 lat odsetek ten wyniósł 87%. Niles. Nowo zgłoszony do sprzedaży duży dziesięcioletni czterosypialniowy dom w stylu kolonialnym. Trzy i pół łazienki. Pełny wykończony basement. Kominek. Dębowe podłogi w całym domu. Duży garaż. 3000 stóp powierzchni. Bardzo niski podatek. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwon już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com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 847 647 4000 847 647 4 i lub w internecie pod adresem posiadłość.com Mount Prospect. Olbrzymie, luksusowe kondominium w 15-letnim budynku. 1700 stóp powierzchni. Dwie sypialnie. Dwie łazienki. Osobna jadalnia. Balkon. Pralnia w mieszkaniu. Ogrzewany garaż w budynku. Mieszkanie wycenione jest do natychmiastowej sprzedaży. Nie czekaj, dzwoni już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i lub w internecie po pod adresem posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Rachunki za media zwiększają koszty posiadania domu na własność o 25%. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych naciska na reformę podmiotów sponsorowanych przez rząd. Zdaniem Urban Institute proces wyceny jest krzywdzący dla kredytobiorców hipotecznych. Koszty prądu, gazu i wody są coraz wyższe. Jak wynika z białej księgi przygotowanej przez Atom Data Solutions i Utility Score, dostawcy oprogramowania dla firm zajmujących się energetyką słoneczną i firm remontowo-budowlanych, rachunki za media stanowią obecnie 25% miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem domu stanowiącego własność i 21% kosztów w przypadku najemców. Analitycy są zdania, iż jeśli wziąć pod uwagę rachunki za media, zakup domu w średnim przedziale cenowym w rzeczywistości pochłania ponad 43% dochodów nabywcy. Minęło 9 lat, odkąd rząd federalny objął Fannie Mae i Freddy Mac ochroną majątkową. W tym czasie reforma tych przedsiębiorstw sponsorowanych przez rząd zeszła na dalszy plan. Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych opublikowało niedawno Białą Księgę, w której wzywa do przeprowadzenia kompleksowej reformy podmiotów sponsorowanych przez rząd. Członkowie stowarzyszenia są coraz bardziej niecierpliwi. Fowler Williams, prezes i dyrektor generalny Crescent Mortgage Company powiedział w filmie przygotowanym przez stowarzyszenie, iż, cytuję, nie możemy już myśleć, że brak agresywnych podejścia do reformy podmiotów sponsorowanych przez rząd stanowi rozsądną opcję. Koniec cytatu. Nabywcy kupujący zagotówkę mają dużą przewagę nad kredytobiorcami hipotecznymi dzięki przestarzałemu i powolnemu procesowi wyceny nieruchomości. Do takiego wniosku doszedł Urban Institute podczas zorganizowanego w ostatnim czasie panelu dyskusyjnego. Jego uczestnicy zgodzili się, że proces uzyskania wyceny, wymóg dla nabywcy, który potrzebuje kredytu hipotecznego, wydłużył się w ostatnich latach, dając tym samym przewagę konkurencyjną nabywcom kupującym zagotówkę. Eksperci z Urban Institute uważają, że branża zajmująca się wycenami musi usprawnić proces wyceny, dokonać ponownej oceny profesjonalnych wymogów dla nowych rzeczoznawców i uwzględnić nowe technologie, aby sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku realnościowego. Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com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 Norton Grove, trzy sypialniowe dom parterowy na dużej parceli, nowa kuchnia i łazienka, nowe okna i dach, cena obniżona do natychmiastowej sprzedaży. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-4000, 847-647-4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com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 647 4000 847 647 4 i 30 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy Posiadłość. 8476474000 647 4000. Internet posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Z rynku nieruchomości. Dlaczego seniorzy nie spłacają swoich kredytów hipotecznych? Powrót kredytów o niskim lub zarowym wkładzie własnym. Wspólne mieszkania czynszowe w Chicago. Spłata kredytu hipotecznego przestała już być najważniejszym celem wśród starszych właścicieli domów. The New York Times donosi, iż rosnąca liczba seniorów nadal korzysta z kredytów hipotecznych, nawet jeśli stać ich na całkowitą ich spłatę. Wielu starszych właścicieli twierdzi, że chce skorzystać z niskich stawek kredytu hipotecznego i podatkowego, a posiadanie kredytu umożliwia im wykorzystanie oszczędności na inne cele. Według gazety banki twierdzą, że chętnie pożyczają emerytom, o ile mają oni jakiś rodzaj regularnego miesięcznego dochodu lub aktywa emerytalne. Niektórzy najwięksi kredytodawcy zdecydowali się dać jeszcze jedną szansę kredytom o niskim lub zerowym wkładzie własnym. The Washington Post donosi, iż kilku głównych kredytodawców oferuje kredyty z wkładem własnym wynoszącym zaledwie 1%. Quicken Loans, trzeci pod względem liczby udzielanych kredytów w kraju kredytodawca, a także United Wholesale Mortgage oferują taką właśnie opcję. Według gazety Navy Federal, największa w kraju spółdzielcza instytucja kredytowa oferuje swoim członkom zerowy wkład własny w przypadku kredytów hipotecznych do 1 miliona. Zdaniem kredytodawców, stopy zaległości hipotecznych w odniesieniu do tego rodzaju kredytów były do tej pory minimalne. Ponieważ liczba nowych budów jest nadal niewielka, popyt na wynajem pozostaje nadal wysoki, co ma wpływ na wzrost kosztów. Jedna z firm deweloperskich w Chicago oferuje obecnie milenialcom przystępne cenowo wspólne miejsca zamieszkania. Ryan Shear z Property Markets Group jest pomysłodawcą nowych wspólnych mieszkań czynszowych przeznaczonych dla trzech osób, z których każda podpisuje własną umowę najmu. Jak powiedział on stacji CNBC, jego budynki mają też wspólne przestrzenie, w których mieszkańcy mogą się spotykać i udzielać towarzysko.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 847 647 430 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. W nowo zgłoszone do sprzedaży luksusowe dwusypialniowe kondominium. Drugie piętro.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 Numer jeden wśród miast, do którego przeprowadza się najwięcej osób. Listonosz nie dzwoni już nawet raz. Region Środkowego Zachodu gorącym miejscem docelowym dla emerytów. Jakie miasta są najbardziej popularne wśród nabywców? Nowa analiza przeprowadzona przez Atom Data Solutions dowodzi, iż z uwagi na fakt, że największe miasta w kraju stały się zbyt drogie dla wielu kupujących, coraz więcej Amerykanów szuka przystępnych cenowo domów w takich miejscach jak Colorado Springs i Charleston w Karolinie Południowej. Na szczycie tej listy znalazło się właśnie Colorado Springs z najwyższym odsetkiem nabywców, którzy przeprowadzili się w ciągu pierwszego kwartału tego roku. Darren Bloomquist, wiceprezes Atom Data Solutions twierdzi, że najważniejsze jest to, iż coraz więcej osób kupuje domy na rynkach, które są wciąż stosunkowo przystępne cenowo i oferują dostęp do dobrych miejsc pracy. Firmy budowlane stoją przed nowym wyzwaniem. Tym razem dotyczy ono listonosza. Poczta amerykańska tnie koszty, aby pozostać konkurencyjną na rynku. Jednym ze sposobów oszczędzania pieniędzy jest wyeliminowanie dostaw pod same drzwi, door delivery, i dostaw pod wskazany adres, do krawężnika Corpside Delivery. Nowe domy wyposażone są przeważnie w tzw. skrzynki panelowe, cluster box units. Jednak taka zmiana nie zawsze jest łatwa. Niedawno budowniczy w stanie Virginia zaskarżyli Urząd Pocztowy twierdząc, że tego typu skrzynki we wstępnie za twierdzonych nowych dzielnicach, wymagałyby ponownej reorganizacji działek. Ostatecznie obie strony zgodziły się na dostawy typu do krawężnika, jednak nowo budowane domy będą wyposażone w skrzynki panelowe. Nowe badanie pokazuje, iż wybierając miejsce, w którym chcemy spędzić emeryturę, należy rozważyć alternatywy dla Florydy lub Arizony, takie jak Nebraska. LPL Financial przeanalizowało niedawno każdy stan pod kątem lokalizacji, w której warto byłoby zamieszkać na emeryturze. Najbardziej atrakcyjnym stanem okazała się właśnie Nebraska. LPL Financial przygotowało wskaźnik dotyczący środowisk emerytalnych, czyli Retirement Environmental Index w oparciu o dane publiczne w odniesieniu do opieki zdrowotnej, finansów, zakwaterowania, zatrudnienia, edukacji, dzielnic i jakości życia. Jeśli jednak Nebraska nie jest dla Ciebie, kolejne miejsce na liście LPL zajmują Michigan, Minnesota i Dakota Południowa. Ostatnie miejsce należy do Nowego Jorku. Radiowy magazyn posiadłość: dowiedz się, jak sprzedać korzystnie.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 847 647 4 i 3 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Willink nowo zgłoszone do sprzedaży luksusowe dwusypianiowe kondominium, drugie piętro.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 Wiadomości z rynku nieruchomości. Czy to dobry czas na sprzedaż? Więcej Amerykanów twierdzi, że tak. Wyższe oceny kredytowe mogą oznaczać boom na rynku kredytów hipotecznych. Koniec ery domów na zawsze. Kordowa liczba Amerykanów uważa obecnie, że to dobry czas, aby sprzedać dom. Według krajowego badania dotyczącego rynku realnościowego przeprowadzonego przez Fannie Mae w maju 61% badanych powiedziało, że teraz jest dobry czas na sprzedaż. To najwyższy poziom od kiedy Fannie May rozpoczęło przeprowadzanie badania 7 lat temu. Fannie May twierdzi, że jedną rzeczą, która powstrzymuje te osoby przed sprzedażą domu jest to, że nie widzą dla siebie przystępnej cenowo okazji zakupu po sprzedaży domu, w którym obecnie mieszkają. Więcej Amerykanów może kwalifikować się na kredyt hipoteczny. Indywidualne oceny kredytowe osiągnęły w tym roku rekordowy poziom. Lepsze wyniki oznaczają, że więcej osób ma szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego lub lepszego oprocentowania. Starszy dyrektor grupy ekonomicznej w firmie Moody's Analytics powiedział Dow Jones Newswires, że wyższe oceny kredytowe oznaczają, cytuję, większą aktywność w zakresie zatwierdzania kredytów i większe wydatki, co miałoby efekt domina w całej gospodarce. Koniec cytatu. Średnia ocena kredytowa w kwietniu wyniosła 700, co stanowi wzrost o 1 punkt od ostatniej jesieni. Idea zakupu swojego wymarzonego domu i mieszkania w nim do końca życia może być już przeszłością. Przynajmniej tak uważa ponad połowa ankietowanych. Firma budowlana Taylor Morrison zleciła przeprowadzenie badania wśród Amerykanów, którzy kupili dom w ciągu ostatnich trzech lat lub planują zakup w ciągu najbliższych trzech lat. Badanie pokazało, że osobami, które częściej wierzą, że przeminęła już era domu na zawsze są milenialsi którzy zakładają, iż zmienią to gdzie i jak mieszkają w miarę ewoluowania ich stylu życia. Jedna trzecia młodych nabywców twierdzi, że prawdopodobnie będzie mieszkać w swoim następnym domu mniej niż 10 lat.